Mają dwa mikrofony... Są silni, zwarci gotowi. i gotowi. mają tylko jeden cel. Nie wyjść na idiotów. Celluloid, right. nawijamy na filmy. Siema, jest 18 listopada, godzina 22.03. Witam Was, Cortes Witam Was, Oksza. Dzisiaj w troszeczkę innej formule będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o filmie, który obejrzeliśmy. Podobno nie będzie newsów, ale w trakcie, bo myślę, sobie, że w trakcie naszego programu będą newsy dotyczące tylko i wyłącznie twórców, którzy zrealizowali ten film. Tak, opowiemy Wam trochę o twórcach, o, o tym, co zrobili, może opowiemy troszeczkę o filmach, które, które nam się tam przewinęły. Także tak to będzie dzisiaj wyglądało. Okay, dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszym filmie Terry'ego Gilliam'a, który jest bardzo mocno reklamowany ostatnio. Tak Bo, w sumie, w sumie, półtora miesiąca przed, to, przed premierą ukłynąło, to już było no, wszędzie i plakaty. Bardzo mocno, i... no, bardzo, bardzo mocno, mocno, mocno. reklamowany ki, film Bracia Grimm. Nieustraszeni bracia Grimm. bracia Grimm. Nieustraszeni Bracia Grimm. Film, który miał być sukcesem komercyjnym Gilliam'a. Po, e, Lost in, Lost in La po Lost in La Mancha. Zagubieni w La Mancha. Zagubieni w La Mancha. W La Mancha. Teraz krótkie wyjaśnienie. Piotr, na czym polegały Zagubieni w La Mancha i kto to jest w ogóle Terry Gilliam? <laughs> Słuchajcie. Um, uh, Lost in La Mancha. Zagubieni w La Mancha. Był film uh, bodajże uh, Don Quixote, tak? Don Quixote. Dobry, do, mhm. dobra. Dobry, dobrze, dobrze. Mhm. Don Quixote miał być film, uh, który, uh, który po prostu się nie udał. Z depem. Z Dechą, z bardzo tak. dobrą obsada, oprócz Depa oczywiście tak, była tak, świetna tak, obsada tak. dookoła, tam nie będziemy wchodzić I, i w czego... Nie udało się z różnych przyczyn, a. Po... Film, film, film, film, film ja mamy oczywiście, warto wspomnieć. No właśnie, no właśnie. W każdym razie z z postanowiono, że, że, że pomimo faktu, że film się nie udał, to jednak postanowiono zrobić film, opowiadają, taki making of. Making of, tak. opowiadające o tym, jak był robiony ten film, jak był realizowany i dlaczego się nie udało? Polecamy Wam świetnie, ten dokument z, z jednej prostej przyczyny jest świetne, świetne studium tego, jak się pracuje na planie, ale też świetny zapis bardzo dobrego podejścia, takie, takiego bardzo wyluzowanego podejścia całej ekipy, ponieważ na, tracili miliony dolarów tam jakąś, jakąś powódź. No nawet nie milion dolarów. Ja, tam były jakieś grupy miliony, Miliony, miliony, miliony. Mówię, miliony. E, w każdym razie film był totalną klapą, Wytwórnia straciła na tym mnóstwo pieniędzy. Giliam, który jest bardzo niezależnym reżyserem, uznawanym za bardzo takiego um, no, może nie outsidera, ale bardzo człowieka z wizją. Ale, kurka, ukradłeś, mi, ukradłeś mi pomysł na, na, na opowiedzenie, dlatego, że właśnie chciałem powiedzieć, że to jest jakby taka odskocznia, że ten tak. na, następny film Nieustraszeni bracia Grimm to jest taka odskocznia pod, po tym filmie, którym właśnie Don nie nieudanym. Po nieudanym Don Quixocie. E, wracając, ja, ja tylko skończę na temat Zagubionych w Labancie, bo to jest jeden z najlepszych filmów, to, znaczy najlepszych filmów dokumentalnych, które widzicie widziałem w ogóle. E, i, sukces tego filmu polegał na przypadku, dlatego że na akurat była ekipa na planie, oni kręcili wszystkie te ich kraksy, nieudane zdjęcia, problemy z pogodą, problemy z chorobami aktorów, e, złamane nogi i tak dalej, i tak dalej, i tą całą klęskę nakręcili. To znaczy, pokazali... to nie był przypadek, dlatego że zwykle jest tak, że zawsze kręcą jakieś zdjęcia z planu i tak dalej, i najczęściej później one się pojawiają w, w... W dodatkach na, na DVD, DVD Na DVD. Dobra, wróćmy do braci Grimm, bo to jest jakby temat dzisiejszej audycji. O czym w ogóle to jest film? To jest o braciach Grimm. To jest o braciach Grimm, Tylko prawda. właśnie tak jakby alternatywna historia, prawda? Postanowiono znaczy... wykorzystać wszystkie takie elementy pojawiające się w baśniach Grimm i wmontować taką dość luźną fabułę. Ja chciałem powiedzieć od razu, że znaczy, film dla mnie opowiada o tym, znaczy, podstawowy pomysł tego filmu opiera się na tym, że dwóch oszustów, którzy e, podróżują po... Uwaga, to jest chyba najlepszy pomysł z całego filmu. Dwóch oszustów, którzy podróżują po starodawnej... w e, starodawnych Niemczech, okupowanych przez Francję. <grym> uwaga, tak. to jest fantastyczny pomysł. Nie do końca moim zdaniem wykorzystane, ale zaraz do tego nawiążę. Dwóch oszustów, którzy udają, inscenizują, różne baśnie i klechdy na poczet swoich, jakby, jakby uwypuklenia swoich umiejętności zwalczania różnych strzyk, potworów, troli i tak dalej. Zarabiają na tym Oni pieniądze. po prostu żerują na tych ludzkich, wiejskich przesądach. No tak, tak. No, Instenizują, różne Instenizują takie, na no, podstawie tego tak. i zarabiają na tym sprokaz. I W pewnym momencie na, na, na, na, jakby na, natykają się na na prawdziwe zło. Na prawdziwe zło. No, no dobra, okej, okay. no to jest generalnie pomysł na film. A wiesz, ja na początku jak oglądałem, to ja przez chwilę łudziłem się, że to będzie coś w stylu dużej ryby. A Znaczy to tak, ja, my, ta, nie dużej ryby, tylko... Dużej ryby, Big Fish. Nie, to nie było Big Fish. To było po polsku coś innego? To nie była duża ryba. To, była, duża, to była mała ryba. To była duża ryba? No, no ale o co chodzi? <laughs> no pewno to była duża ryba? To była duża ryba, tak. To była duża ryba. To była duża ryba, tak jest. Dobra, okej. Okay. Jak widzicie, czasami mamy problemy z polskimi i angielskimi tytułami. E, krótko. I dla mnie, e, Rozmawialiśmy wcześniej e, przed audycją i dla mnie ten film jest rozczarowanie. To jest najsłabszy film Giliama, jaki widziałem. Widziałem prawie wszystkie. Widziałem Brazylii, widziałem Fisher Kinga, widziałem mój ulubiony, czyli 12 Małp. Time Bandits widziałeś? Time Bandits widziałem. Ono wierbia, jak, jak mnie zagina Nie, y, dla mnie to jest najsłabszy film Giliama. Moje wrażenie jest takie, że Giliam się pogubił. E, po pierwsze pogubił się, w, e, pogubił się w reżyserii. Po drugie pogubił troszeczkę scenariusz. E, Absolutnie nie pisał scenariusza. Znaczy nie. Pogubił scenariusz w takim znaczeniu, że, że scenariusz w ogóle nie jest najlepszy. Zacznijmy od tego. Scenariusz jest strasznie chaotyczny. Montaż jest bardzo chaotyczny. Historia jest poprowadzona bardzo chaotycznie, nie, nie, nie, nie. niekonsekwentnie. Nie, nie, nie. Słuchaj, nie. Jest, inaczej. Pozwól mi skończyć. Jest mnóstwo fantastycznych pomysłów w tym filmie, tak jak mówiłem. E, świetne momenty, e, które są tak bardzo ładnie zaznaczone. Są świetne momenty takie, gdzie widać... Okupacja. Tak, okupacja w, w, w, Franc w Francuzi, Francuzi którzy okupują Niemcy. E, świetny Jonathan Price, bardzo ładnie wyreżyserowany, w ogóle bardzo dobrze... Za, no, rzadko ja widuje Price. Ja ja, no okej, okay, no dobra. E, jest dużo takich rodzynek, które są w tym filmie warte zobaczenia, ale... Ogólny, ogólne moje wrażenie po wyjściu z, z kina to jest kompletny chaos, kompletny chaos, pomieszanie wszystkiego ze wszystkim, brak jakiegoś tematu, brak jakiejś myśli, to jest taki, um, to jest ja czuję się jakbym oglądał wyobraźnię Giliama, która jest niesamowita i bardzo ekspresyjna i on ma świetne wizje plastycznie, Zamprzęgnięto do takiej okay, komercyjnej okay, machiny, okay. takiej nawijającej pieniądze. Ja wiem, wiem, powiedziałeś swoje. Ja okay. wiem. Czemu no to powiedziałem swoje. Ja ci powiem tak, ja się z Tobą nie zgadzam. No proszę. Tak. Nie zgadzam się dlatego, że ja czuję tutaj ducha Giuliana, dlatego że. Yy, na, najbardziej przychodzi mi na myśl. Jabberwocky, dobrze mówię? Tak? Dobrze mówię. Tak. Jabberwocky tam... też był chaotycznym filmem troszeczkę. Tak, był chaotycznym mm -hmm. i najbardziej właśnie przypomina mi e, tamten film. Dla mnie, e, ten film, który tutaj oglądam, to jest jakby takie, pomimo faktu, że wywleczenie całej tej e, otoczki z grimami do góry nogami, mm -hmm. na drugą stronę, to jednak, to było jakby takie, takie, mm, odbrązowienie tych wszystkich legend, prawda? Mm -hmm, mm -hmm. Pomimo faktu, że, że jest tam jakieś słychać aspekty magiczne w tym filmie i, i fantazy, bo to jednak jest traktowane jako film fantazy. No, plus minus. No, fantazy historia, komedia i no, tak dalej. No w każdym razie, pomimo, pomimo, pomimo tego faktu, ten film jest jakby takim odbrązowieniem. Tak samo jak w Dziabrowki, tam, tam też było, wszystkie te średniowieczne sprawy były takie stłamszone, to wszystko tam było brudno. Myślę, że, było... że to zainspirowało jakby Giliama, żeby, żeby podchwycić ten już go połknąć i spróbować go zrobić? Ha? Znaczy, znaczy, czy, czy myślisz, że to jest to, co skłoniło Giliama do tego, żeby wziął ten stary i powiedział, tak fajnie zrobię to? Znaczy bardzo możliwe, że, że on, bardzo, bardzo możliwe, że okay. on e, odczuł tutaj jakby że, swoją, swoją, że może tutaj przyłożyć swoją rękę właśnie hmm. przez, przez, patrząc przez pryzmat jego poprzedniego filmu, czyli Double hmm. Poza tym wydaje mi się, że on rzeczywiście bardzo się przejechał na tym swoim poprzednim filmie o tym Don Quixote I, i można byłoby tutaj przyrównać to do Jean-Pierre mm -hmm. że Janet zrobił dwa filmy bardzo dobre na początku swojej kariery razem ze swoim kumplem. To było oczywiście Miasto zaginionych dzieci i było Delikatesse. Delikatesse. Tak. tak. I, I później dostał, dostał do wyrejestrowania superkomercyjny projekt, jakim jest Obcy Czwórka. Mm -hmm. I, I też można powiedzieć, że się przejechał, prawda? Nie, ja nie wiem, czy się przejechał, on zrobił to bardzo... Znaczy inaczej, to jest troszeczkę tak, że ja nie winię... Że to jest bardzo dobre porównanie, to co tak, zrobił. Się ja się z temu zgodzę. To jest świetne porównanie, Żenet nie zrobił źle tego obcego, zauważ. On go zrobił bardzo dobrze, co więcej... Położył na nim takie swoje piętno autorskie. No, no, jak, właśnie oglądasz, tak, jak oglądasz tego czwartego obcego, to widzisz gdzieś tam w pewnych momentach Żeneta. To nie jest taki pełny Żenet, to nie jest to, co byś, e, czego byś oczekiwał od niego, to nie jest takie piętno, tak jak Cameron zrobił e, dwójkę obcego, prawda, że widać, że to jest taki Camerona, taki, taki mocny, dobry film on akcji. się odnalazł, znaczy, odnalazł się gdzieś tam w tym, tylko że szkoda. Dla mnie e, to, co zrobił Giliam e, w tym filmie jest poprawne, jest w porządku, ma pewne dobre momenty. Gdzieś tam jest bardzo dobre rzemieślniczo, ale to jest najsłabszy film Gilliam, bo widać, że poszedł na pieniądze. Znaczy, mi się wydaje właśnie, że to jest taki komercyjny projekt, tak samo jak z obcym twórka i on też tutaj tak samo jak Żanet. Ja wiem, ja rozumiem, ja wiem, o co ci chodzi. No. Znaczy, ja wiem, o co ci chodzi, że, że tu jest najmniej takiej wewnętrznej, jakiejś, nie wiem, metafizyki, tak samo jak było fisherking Fisher King, prawda? Mm -hmm. fisherking to jest jakby esencja tego, co, co ma nam do zaserwowania tak, Giliam. Mm. On tutaj sięgnął po, po swoje korzenie, to znaczy po te typowo angielskie. Ale zobacz, ale zobacz, ale ja, czy, okay, ja wrócę, okay, jak rozmawiamy o filmach Giliama, to chciałem powiedzieć, że ja bardzo chętnie wrócę do, do jak mówisz o korzeniach, ja wrócę do 12 małp, które uwielbiam. No to nie są korzenie, Korzenie, dla no, niego to, dobra, to jest okay. Monty, Python. No, Monty Python. No dobra, w porządku, ale z tych filmów komercyjnych, 12 małp to jest ile? To jest, to jest 95, 96, strzelam, bo nie pamiętam. 95. No strzeliłem dobrze, wow. E, 95, czyli no, 10 lat temu. Ponad 10 lat. No nie, 10, 10 lat. Temu. E, I teraz e, 12 małp potrafiło być sukcesem komercyjnym, jakby. Nie nie, nie, nie, nie, nie nie uciekając od tej wizji, od, od tej wizji Giliama i teraz... No e, podobno jest najmniej, no to jest w ogóle e, w karierze Bruce'a Willis stwierdził, że to jest najmniej lubiany przez niego film. Tak? Z jego kariery, tak. Szkoda, ale bardzo dobrze, że to zagrał i bardzo dobrze, że... E, to jest bardzo oryginalny film. W ogóle polecamy, jeżeli... Tak oprócz mojej żony, bo z... moja żona się nie zna na filmach. <laughs> ale to to już to sobie przypomniałem, jak wracałem z kina Przypomniałem sobie, nie wiem czy kojarzycie w, Ja wiem, że na pewno coś takiego jest w Warszawie, nie wiem czy jest w innych miastach. Bardzo często ostatnio zrobiła się takie, taka popularna metoda reklamy filmu poprzez przedstawianie takich stempli na chodniku. Czasami tytuły filmów, stempluje się albo hasła z filmów się stempluje. W ogóle to jest takie, taka nowa forma reklamy, że się stempluje chodniki jakimiś tam hasłami. I 12 małp, i logo 12 małp, to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe. To, było to, to, to był chyba pierwszy... Jeden, z pierwszych, o, jeden w z pierwszych filmów w Polsce, który był w ten sposób reklamowany. Były, logo 12 mał, było przykładane na chodniku. I to jest ciekawe, dlatego że, że dla mnie to, był, to było tak oryginalne i tak niesamowite, że pasowało do tej wizji Giliama, bo to był taki bardzo taki psychotyczny film. No Psychotyczny, ja mówię w dobrym tego słowa, znaczenie w pejoratywnym. Okej, okay, słuchajcie, za chwilę wrócimy Dosłownie za sekundkę, ale musimy wam trochę przerwać to gadanie muzyką. No właśnie, e, wypadałoby, bo już 15 wypadałoby, minut. Wypadałoby, bo już gadamy lepszymy, i głupoty. gadamy, gadamy i, i już pewnie macie nas dosyć. E, dzisiaj puścimy troszeczkę roka. E, nie ma już meszapów, dlatego że niestety pożegnaliśmy meszapów, zamknęli zamknęli, zamknęli, zamknęli. zamknęli, koniec. Pogrozili im chyba palcem i, i przestali je nadawać, ale będziemy... Ale czekamy na nowe formy. Tych tak, my będziemy, będziemy, będziemy szukać. Ja na pewno będę szukał i mam dużo nowych pomysłów na muzykę, więc nie bójcie się, na pewno muzyki jest bardzo dużo pod dostatkiem. Dzisiaj zagramy... Za x mówimy stanowcze nie. <laughs> za x mówimy... Nie, ja nie mówię nie, za x tylko po prostu... Ostatnio, osta, jak chciałeś puścić tego... E... Y Ojej, oh naj naj no hm, no. no, no to najśmieszniejszy A, no, tak ]huh. tak Powiedziałeś, że zły może nas smoknąć. No może nas smoknąć. No nie może. <che> Kawał, który ty zaraz zły nazywa się Battle Religion. To jest Jimmy Bratcher. W Well, it messed up my mind It made me feel so mean Throwing everybody crazy Made won't want to scream Well, my words, they cut short Like a deep incision I was killing my friends with my bad religion Well now who's that talking on my television Some mean old preacher with this bad religion It got some bad Kawałek Dobrego Roka. Bardzo fajna, e, fajna piosenka. Bad Religion. E, wracamy z powrotem do e, braci Grimm i ich, e, Nieustraszen... ich nieustraszenia. nieustraszenia. <grafy> no, braci Grimm i ich nieustraszenia. Powiedzmy trochę o, może o obsadzie. O obsadzie? O obsadzie. Chciałem powiedzieć... o, o scenarzystach, ale o, no, o scenarzystach. No, o scenarzystach. Ale nie, okej, okay, nie możemy rozmawiać o aktorach. Matt Diamond. <laughs> Pan Dajmo, hmm, to czy ciekawe, czy nie ci, znam tego aktora. Według Ciebie on się dużo tutaj na uśmiechach Tak, ja myślę, że on bardzo ładnie się tu uśmiechał, bo jego przełomowa rola. Nie, no poważnie, no. Nie, no słuchaj. Nie, dobrze. Ja powiem szczerze, ja powiem ten, szczerze. Kamera ta powiedziała, że, że, że, on tutaj w tych ciuchach, to, to nie, <laughs> nie, nie bardzo. Nie, nie, I pokazał tylko, tak. Nie mm, mm. Ok, nie. Dla mnie największym, dla mnie największą przyjemnością jest zaskoczenie to był Price, który tak, był który był fan, który absolutnie świecący i dla niego specjalnie były pisane sceny. Podejrzewam, nie jestem stuprocentowy... Tak, bo on jest Idać. francuskim najeżdcą. Francuski najeźdźca w, w towarzystwie Lokaja, chodzący tak, generał. Tak, chwilę się przejmuje, że jak, jak, jak menu niemiecki może być na, na jego, jego dworze, że on w ogóle sobie tego nie wyobraża. Nie wyobraża, tak. tak bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo fajna fajnie. rola. Nie, mnie też ujął. Prawda? I, ja się, i, I ucieszyłem się, że go zobaczyłem, bo ja go lubię jako aktora. Ja, ja nigdy go nie widziałem w roli, w której bym by jakoś się wybił, a, a żałuję, bo to jest, przede wszystkim dla mnie to jest komediowy aktor. To jest bardzo śmieszny człowiek. E... Znaczy, ja go pamiętam, przyznam szczerze, z filmu Brazil. A, no tak, okej. Okay. Tam, tam chyba, chyba największa rola. Chyba największa, tak, tak, tak. On w ogóle tam... Możliwe Poza że były tam, były tam jakieś momenty komediowe, ale to raczej był taki, taki tragiczny film, bym powiedział. Znaczy, tra... okej. Okay. <głos> no, dobry film, ale z przesłaniem takim tra tragicznym. Czyli zgadzamy się, że Price jest tutaj tak, gwiazdą. Tak na, pewno, na pewno, na pewno. To jest na takiej samej zasadzie jak w Kwowadzis. Kto? Nie wiem. W no Kwowadzis no? ktoś był gwiazdą? No, był Rafał w... Kubacki? <laughs> Nie, <laughs> nie, nie. No nie wiem. Kto, jest, kto był gwiazdą? Ten stary Kowady to... Trela? Trela, tak. Tak, trela. To zawsze było, że... Było takie, było stwierdzenie, że Kowady zasłynęło czym? Płonącym Rzymem i Jerzym Trela, tak. No faktycznie, rzeczywiście. Coś w tym jest. Nie wiem, dlaczego. Przeczytałem recenzję w przekroju. Recenzja była śpiewająca. Recenzentka piała z radości po obejrzeniu filmu. I najbardziej mnie zaciekawiło to, że e, napisała, że, m, że, że m, co to było? Napisała, że, że ten film podobał jej się dlatego, że Monika Belucci, która jest symbolem piękna. To o tym mówiła tamta babka? Tak, e, która jest symbolem piękna, gra kobietę, która się starzeje i jest brzydka i to ma być jakaś metafora i ja tego nie załapam jeżeli to jest jakaś metafora. E, to, że Monika Bellucci gra piękną królową, która patrzy się do lustereczka i mówi lustereczko, powiedz przecie. Jeżeli to ma być jakaś metafora i to ma być jakieś głębokie, no to ja przepraszam. nie to nie jest głębokie. <głos> to nie jest ani to nie jest głębokie, a fakt, że ona jest na pewno bardzo ładna. No dobrze, ale Miałem no kiedyś rozmowę na temat, na ten temat o Boże. z moim z moim szwagrem. <głos> Rozmawialiśmy na temat tego, jakie kobiety w, są rzeczywiście piękne. E, I rozmowała oczywiście, ta o Monika Belucci, a z tym się nie zgodziła moja koleżanka, która stwierdziła, że, nie, że ani Monika Beluci, ani Scarlett nie jest e, piękna, tylko piękna, wiesz kto jest według mnie? Nie wiem, kto jest a, piękny. A Okej, okay, no to to jest. jest dlaczego? Dziękuję. Dlatego, że podobno jest naj, e, najmniej typowa uroda ze wszystkich prezentowanych. <laughs> Przepraszam zabiło mnie. No, no. właśnie. Tak, te, no te, no te, te, to co dzień nie coś... widzę, widzę dziewczyny na ulicy. No. to jest bardzo... <coughs> nie, no <coughs> gaman. Nie, słuchaj. E, e, no masz rację. Ja bym się nie zgodził tym, z tym, co mówi tam ta babka, że, że, że przez to, że ona gra rolę... Znaczy e, wie, możliwe, że że tamta babka patrzyła przez pryzmat Monster, prawda? Tak. Że w Monster Charlie Steron, jako kobieta, tak. która jest piękna, gra kobietę, która jest brzydką. To I na tej samo... samej zasadzie mamy tutaj Monikę Beluci, która gra e, taką starą, zasuszoną wiedma. No i pamiętasz te komentarze po... Po, po godzinach z Kidman, jak Kidman doprawiał tak, scenę, że, że ona tak. wygrała Ostara Dzięki, nosem, dzięki, tak, nosowi, tak. Tak, tak. Znaczy, nie, nie widzę w tym nic ciekawego i nie widzę w tym nic oryginalnego i większość rzeczy, które widzę w tym filmie, jeżeli chodzi o obsadę, jeżeli chodzi o, o montaż, jeżeli chodzi o. Naj, naj, naj, najbardziej denerwował mnie nie tyle montaż, ile ułożenie scen ułożenie scen momentami było potwornie chaotyczne. Nie wiem, kto to robił. Pewnie Giliam, pewnie jakaś jego ekipa, pewnie montażysta, coś tam mu doradza. No tak, montażysta na pewno mu to robił. Nie, okej, okay, no tak, tak, no okej. Okay. A w każdym razie było potwornie kompozytor chaotyczne. kompozytor mu robił muzykę. No dobra, no, w każdym razie było strasznie chaotyczne, no. No, bardzo możliwe, no ale tak jak mówiłem wcześniej, że Jabberwocky jest, jest dość chaotyczne, a ja uważam, że on po prostu sięgnął do korzeni. No może, może. Cieszymy no to... się Price'em, cieszymy się... E, czym się jeszcze cieszymy z tym filmiem Albo scenarzyską, bo jeszcze nie doszliśmy do tego, czy to jest on czy ona. E, pan, która się nazywa, albo pan... Eren Kruger. Eren Kruger, właśnie. E... Eren Kruger zrobiła jeden dobry film, czy zrobił... Powiedzmy, że... <laughs> Powiedzmy, że zrobiło. O, będziemy mówić, jak to zrobiło. Nie, nie mów. Eren tak. Kruger zrobiło Arlington Road w 1999 tak. roku. Tak. Film rewelacyjny, ale rewelacyjny ze względu na to, z względu na zakończenia. Mm, tak. Zauważę, że gdyby nie było takiego ani innego zakończenia Wariton Road, to ten film to nie tak, byłby... Nie, nie, ja uważam, że ten film dalej byłby ciekawy. To jest Jednak? bardzo dobra analiza. Znaczy, ja wiem, że ten temat był wałkowany wielokrotnie w amerykańskich filmach, to znaczy temat amerykańskich przedmieści. Tak, Tak i te terroryzmu. Ehm, terroryzmu. Terroryzmu, tak. Terroryzmu. Takie dwa dobre połączenia. Ale tak czy inaczej, ten film jest bardzo oryginalny, jeżeli chodzi... Ba bardzo dobrze zbudowany, nie jest oryginalny. On jest bardzo dobrze zbudowany. W każdym razie, e, e, krótko, w Arlington Road chodzi o to, że jeden z e, ludzi z Amerykanów dochodzi do wniosku, że w sąsiedztwie wprowadzili się terroryści, a przynajmniej ludzie, którzy mają e, w zamiarze atak terrorystyczny. A, a mówimy o tym dlatego, że jest to jedyny film według nas z twórczości e, tego czy tej Eren Kruger, który jest godny uwagi, dlatego że poza Arlington Road wszystkie filmy, jak zostały napisane, scenariusze na podstawie, znaczy wszystkie, wszystkie scenariusze, jakie zostały napisane przez Aaron Kruger, są czym, drogi Piotrze? Są, e, zostawiają trochę do życzenia, to znaczy, e, jeżeli chodzi o imposter, jak się nazywało po polsku? Test na człowieczeństwo. Test na człowieczeństwo, właśnie. Tak, test na człowieczeństwo, z ring, syniesem. ring dwójka. Ring, ok, ring, e, ring dwójka, to, była nie, to było nieporozumienie, ring jedynka, to była, znaczy inaczej, powiem że powiem ci w ten sposób, że bardziej mi się podobała e, amerykańska wersja do japońskiej i to jest stary spór między nami. Znaczy, cała, zabawa, cała zabawa polega na tym, że z tego jasno wynika, że ta osoba robi filmy na bazie cudzego pomysłu. To mm -hmm. znaczy, e, ringi były na podstawie japońskich e, pierwowzorów. Później jeszcze Impostor jest na podstawie oczywiście książki. Filipa Kajdika. Właśnie. Mm -hmm. e, I jeszcze jest e, Scream Trójka, który jest na... po prostu bazuje na pomyśle stworzonym z Kevina. E, z, Williamsona. Tak, z, z, z, z, z, z Williamsona z Smitha. <laughs> tak, tak, tak. To <laughs> jasne. jasne. No, chociaż Kevin Smith pojawił się w trzeciej części z Pojawił się. Boże, jaka burza mózgów. No tak, nie, my musiałem my ratować skaczemy, honor. Skaczemy, tak. no, skaczemy po filmach. No, skaczemy. no i teraz niedawno, 2005 jest bardzo bogaty, bo aż proszę ciebie raz, dwa, trzy, cztery, pięć filmów, do pięciu filmów na, na, napisała, czy napisał. Napisać, napisało to. Napisało, napi o, napisało scenariusz do pięciu filmów, m.in. do Klucza do Koszmaru. Tak. Skalatyki. To też jest naprawdę tak. Nie i... widziałem. Nie, widziałeś. nie widziałem. Nie widziałeś. widziałeś? Ja też nie widziałem. I... A ja słyszałem różne opinie, wiesz? Bardzo tak. Może powinniśmy zacenzować, bo to jest film, który jest bardzo różnie recenzowany. Tak, jedni oczywiście tak. mówią, że to jest Szmira, a inni mówią, że to jest taki film, że rzeczywiście trzeba obejrzeć. Nie, nie wydaje mi się. To znaczy, nie, też nie wydaje nie no, mi się tak. Tak. Dlaczego ja o tym mówię? a Mówię o tym dlatego, że miałem przyjemne sprawdzenia, czym będzie się zajmowało Piotrk w ma Uwaga, drodzy słuchacze, Piotr ma przyjemność sprawdzania. tak Tak, pan, pan, pan, pan Pano, o, Pano, Pano. Eren Kruger. Więc, w 2005, właśnie jest jeszcze filmowany film Blood and Chocolate, w którym zagra Olivier Martinez. film będzie o Wilkołakach. Naprawdę bardzo poważny temat. Bardzo poważny, bardzo poważny ważki, temat, ważki tak. społecznie. Tak. W 2005 roku też będzie, jest właśnie w produkcji film Talisman na podstawie Stephena Kinga o tym, jak pewien chłopiec chce uratować swoją matkę i trafia do innego wymiarów, gdzie musi odnaleźć talizman. Też naprawdę bardzo... Bardzo oryginalny Bardzo oryginalny, bardzo poważny jest. temat. A w przyszłym roku jest... Słuchaj, chyba coś, co podbije moje serce. Ja muszę ten film obejrzeć. Słuchaj, weteran wojny secesyjnej przenosi się na Marsa. <laughs> naprawdę bardzo poważny temat. Muszę ten film obejrzeć. Celluloid. Miejsce, w którym poznajesz bardzo poważne filmy. <laughs> tak. Tak. Więc, no na, na tle tego, tego badziewia, które, to zrobiło, napisało scenariusz. Arlington Road. Cieszę się, że, że ta scenarzystka nie słyszy, jak my o niej mówimy. Tak. Arlington Road prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Jestem do, do, do, naprawdę zaskoczony faktem, że to napisało scenariusz no. sa, samo z siebie, a nie nam, nie bazując na żadnym pomyśle. No dobrze, no w każdym razie zgadzamy się, że w, w filmografii Ellen Kruger Arlington Road jest najlepszym filmem, e, jak możemy A tu doskać. za tym oczywiście bracia Grimm. Ja przyznam szczerze, że, że jak widzę ten, ten cały spis, to, to jestem zaskoczony, że, że na, na scenariusz tego, tej, tej, tej, tej, no, na, na, na scenariusz takiego scenarzysty spojrzał, Terry Gilliam. Ja nie wiem. Ja jestem. Ja, ja oscyluję między trzy mniej a trzy. Tak myślałem, że będziesz właśnie w tych w Ja oscyluję w tych granicach, naprawdę. To jest najsłabszy film Giliama, jaki widziałem. Ja, ja, ja, ja, ja ustawiam poprzeczkę dużo wyżej, dlatego że znam wszystkie filmy Giliama. Jestem, może nie jestem fanem, ale widziałem jego wszystkie filmy i.. Yy, ja wiem, no bez względu na to, otwórce, jak, jakie który... badziwi on zrobi, to i tak będziemy oglądali następnego jego film. Tak, to jest takie nazwisko, że, które rzeczywiście sobie zbudował i, i, i jakość tego, co robi jest na tyle wysoka... A ty, słuchaj, a ty oglądałeś y, y, Misję na Marsa, y, Briana de Palmy? Misja na Marcelo, nie nie. Nie nie nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. nie oglądałeś? Nie, nie, nie oglądałeś. ja myślałem, że właśnie tak samo, że Brian De Palma to też jest taki Palma, wielki nazwisko. nie, De Palma to dla mnie nie jest. Aż nie, nie, piękny. nie, nie ja takie wielkie nazwisko, bo, bo chciałem cię sprawdzić. No, okay. <laughs> no dobrze, no w każdym razie dla mnie to jest trzy mniej. No. Dla mnie jest 3. plus. Naprawdę? No tak, ja, bo ja, więc, nie, ja patrzysz, to... czekałem na to jakie powiesz powiedz, bo już wie, gdybyś no, no, okay. powiedział cztery, to ja bym powiedział cztery plus. <laughs> Naprawdę. <laughs> Nie, ale poważnie, Piotrek. Nie, naprawdę, 3 plus. Nie, nie, żartowałem, 3 plus. 3 plus. No, to, to ciekawe, bo jak rozmawialiśmy, to wydawało mi się, że, że, że jakoś będziesz się ze mną kłócił, że to jest bardzo dobry film i tak to co? No to, właśnie, to, to ja właśnie stałem w opozycji w stosunku do ciebie. Tak, ale my zawsze jesteśmy mniej więcej w tej samej ocenie, tylko jeden z nas daje plus, a drugi minus. No ja jestem wyżej. A ja reklamowałem tą audycję, że będziemy się kłócić, że będzie jakiś spór, czy też 5 plus, a ja dam 2 mniej, albo coś takiego. No, jesteśmy. Beznadziejnie zgodni. No cóż, mi bardzo. No e, Tideland. Szybko, krótko powiedzmy o najnowszym o filmie Tide Giliama. Tide właśnie, Tideland, naj, najnowszy film Giliama, który właśnie powinien niedługo wchodzić do naszych kin albo pod koniec tego roku, albo na początku przyszłego. Mm -hmm. jeszcze to, jeszcze to, to do tego jeszcze nie jesteśmy zgodni. Jeff Bridges będzie występował. Nomenomen, który miał fenomenalną rolę w Arlington Road. Ciągle tym sumie. W rezultacie, ten, chyba ten podcast nie skłoni Będzie... ludzi do obejrzenia nieustraszonych braci Grimm, tylko właśnie do Arlington Roe. Ja myślę, ja, to też mi się tak wydaje. Terry Gilliam postanowił przenieść tu realistyczną opowieść Mitcha Kalina. Tak, to coś takiego, Tideland. To jest skrzyżowanie Alicy w Krainie Czarów z czarnym Księżnikiem z Krainy OS. Jest dziewczynka która wyjeżdża na wieś z powodu tego, że jej matka ginie z na heroiny. Tak, tak heroina. I tam dziewczynka zaczyna w dość dziwny sposób bawić się lalkami Barbie, a konkretnie ich główkami, i pomału zaczyna wkraczać w świat wyobraźni i, i, i po prostu ten film musiał obejrzeć, bo jest chyba bardzo taka psychodela ostra. Mm. To jest ciężki film yy, i ciężki film Igliama wydaje mi się, że są takie przesycone tą jego wizją. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce, bo recenzje są takie... Umiarkowane bardzo. Znaczy, najfajniejsze jest to, że to jest film kanadyjski, a nie amerykański, dlatego że e, oczywiście nieustraszony Bracia Grimm jest e, produkcją e, amerykańsko-czeską bodajże. Mm, tak, nie, wiem, też nie wiem dlaczego. O, chyba kręcili w Czechach coś. Czech, w Czechach, w Czechach. Mm. Właśnie to jest, to jest fajne, że Czesi są chyba jednym z najbardziej rozreklamowanych e, e, państw Europy Wschodniej, Mm. E, jako miejsca, gdzie są rewelacyjne plenary tak. I tam kręcili bardzo wiele rzeczy. Nawet jeszcze Bad Company, o ile się nie mylę, z, tak. Stokera, z, z, z, z Rokiem i z, z, z, Rokiem i z, z Hopkinsem. Tak, tak, tak, tak. Jeszcze bardzo wiele, jeszcze e, chyba to samo, Borna i tak dalej. Tak dalej. Masę filmów. Wszyscy zazdroszczą e, tym, że, że Czesi. A to jest dziwne, dlatego że, że Polacy, polscy filmow, filmowcy mówią bardzo często, że, że mamy o wiele lepsze, ciekawe Ciekawsze plenery od Czechów, ale my jesteśmy, oni, oni są jakoś lepiej... Wie, Zorganizowanie marketingowo. No tak, poza tym najczęściej, Mission Impossible 1 ostatnio przecież leciało w telewizji, oglądałem i sobie oczywiście przypomniałem, Pradzie, że w Pradze tak, był. W Pradze sceny, tak, prawda? rzeczywiście. No, w każdym razie film, film Nieustraszony bracia Grimm jest produkcją amerykańską robioną w Czechach, natomiast w, K w Kanadzie był robiony film Tidaland. I to jest fajne, dlatego że bardzo wiele filmów wychodzi, wychodzących z Kanady jest na bardzo wysokim poziomie. Hmm. No. Możemy zobaczyć Thailand mniej więcej jakoś w przyszłym roku, podejrzewam. Na początku, styczeń, luty. Coś no styczeń, luty, coś takiego, wtedy się za to zabierzemy, bo, bo ja, myślę, że ta, ja myślę, że ten film trochę nie, ma inaczej, mam nadzieję, że ten film zrehabilituje w moich oczach Giliama. Nie, nie, nie, nie róbmy z tego histerii, ja nie płaczę i, i bawiłem się dobrze na tym filmie, przynajmniej na pewno jeżeli oglądałem, w momentach, w których oglądałem Jonathan Paisa. Mówię o braciach Grimm, a nie o, mówię o no tak, Mówię o braciach Grimm. Ale chciałbym zobaczyć coś takiego Giliama, co by, co by może nie zrehabilitował, ale jakby przywróciło mi dobrą pamięć o tym, co się działo dawno, dawno temu w, w głowie Giliama. Wydaje się, że ty masz, że tu czujesz taką wewnętrzną Wewnętrzny smutek faktem, że on jednak nie zrealizował tego filmu o Don Kishocie. O Don Quixote'ie. To by była naprawdę fantastyczna wizja. No tak myślałem. Mi się wydaje, że nie. Że nie że, ja się... się wydaje, że to byłby dobry nie, film. Nie, nie. Mi się wydaje, że po prostu ty dorabiasz filozofię, dlatego że ten film nie, nie, nie powstał i ty teraz wiążesz nie. z tym filmem jakieś swoje. Nie, nie. No, to, to byłby dobry film. To był, ja, ja uważam, że, że e, pomysł obsadzenia Janego Deppa w roli Don Kishota jest tak niesamowicie odjechany i sposób, w jaki oni pomyśleli kręcenie plenerów i sposób, w jaki Gilliam wymyślił te wszystkie swoje animowane wstawki w tym filmie, to byłoby tak niesamowicie oryginalne. Rzeczywiście no to, jak w jaki sposób on prezentował wizję swoją w Człowieku z Lamanczy, w tym dokumencie, o którym rozmawialiśmy, jakoś tak przekonało mnie do tego filmu. Rzeczywiście ja to kupiłem, jako producent by to, bym to kupił. znaczy... Wpakowałbym więcej pieniędzy, pomimo tego, że oni stracili aż tyle kasy na tym. Uważam, że ten film odniósłby komercyjny, nawet komercyjny sukces, na pewno artystyczny, ale nie, może prawdopodobnie też i komercyjny. Okej. Okay. Okej. Okay. 3 plus, 3 mniej. Niestety nie różnimy się specjalnie tym razem. Tak, 3 plus. Okej, okay. kończymy połączeniem hmm, blusa. Mashupem. Nie, nie mashupem już nie kończymy. Ale postaram się. Nie, nie, jest jeszcze trochę tych maszabów, których ja nie puszczałem. Może puszczamy no, no, gdzieś tam pójdziemy. No, popuszczamy. popuszczamy to nie, trochę. Pokażemy im. Walking up. Waking up the neighborhood. Czyli budzimy dzielnicę. Planner of Women. Połączenie trochę. No, trochę. trochę głównie rok. Głównie rok. Bardzo fajny kawałek rockowy. Żegnamy Was do następnego razu. 18 listopada. Żegna Was. Oksza. Cortes. Trzymajcie się. Waking Up the Neighborhood with cellulogy.